Podcast Radio 9 Lubin, audycja numer 182. Przed mikrofonem Darek, witam wszystkich bardzo serdecznie. Audycja tym razem bardzo wakacyjna i oczywiście jak na podcastową dziewiątkę przystało, zgodnie z tradycją w wakacje audycje plenerowe. I właśnie ten cykl audycji plenerowych tegorocznych rozpoczynam dzisiejszym podcastem. A co w dzisiejszej audycji? Dzisiaj dowiecie się o tym, co Regionalne Centrum Sportowe przygotowało dla wszystkich w Lubinie, bo dzisiaj właśnie rozpoczyna się cykl Lato z Regionalnym Centrum Sportowym. Sportowym. To na początek dzisiejszego podcastu. Nieco później część muzyczna i dziś będzie taki klimat bardzo, wydaje mi się, że bardzo wakacyjny. Oczywiście wybrałem dla Was kilka ciekawych utworów z serwisu muzykalnej. E, muzyka nieco później, a teraz przenosimy się, jak już wspomniałem, do Regionalnego Centrum Sportowego. Lato z Regionalnym Centrum Sportowym w Lublinie. Obiekty sportowe, wywiady, imprezy, tylko w audycjach podcastowej dziewiątki. Podcastowa dziewiątka w siedzibie Regionalnego Centrum Sportowego, a moim rozmówcą dzisiaj jest... Artur Załęczny, kierownik działu marketingu i organizacji imprez. Co w najbliższych dwóch tygodniach lubinianie i nie tylko lubinianie, będą, z czego będą mogli skorzystać, korzystając właśnie z obiektów Regionalnego Centrum Sportowego. Ważna informacja dawny Osir. Tak jest, dawny Osir, teraz już RCS i warto o nazwę zapamiętać czyli stadion dawny Osiru, to już teraz jest obiekt RCS-u. I właśnie na tym stadionie 19 lipca w czwartek o godzinie 11.00. Będzie druga edycja Mini Euro 2012, turniej piłki nożnej dla roczników 1999 młodsi. Natomiast 25 lipca, w środę, również od godziny 11 Minie Euro 2012 dla roczników 97 i 98. Co jeszcze będziemy mogli, z czego jeszcze będziemy mogli skorzystać, bo wiem, że tych, in, tych sportowych atrakcji jest mnóstwo. Między innymi ruszą już obydwa baseny kryte po remontach. Basen u Stronie i Centrum 7 na początku lipca po tygodniu były zamknięte i 16, 17, 18 i tak dalej zapraszamy na baseny można się do końca wakacji pluskać do woli. Ale oczywiście macie jeszcze ciekawą promocję Mama, Tata i ja. Kilka słów może o niej. To jest taka oferta skierowana dla dzieci, młodzieży i przede wszystkim dla starszych, dla rodziców. Szczegóły promocji oczywiście są na stronie naszej www.lcslubin.pl Zapraszamy Ogólnie bilet wejścia to 18 zł i w zależności od danych obiektów dla różnej liczby osób jest przewidziana ta wejściówka. Mamy jeszcze turniej tenisa ziemnego, który pod koniec miesiąca, lipca, się odbędzie również u Was. Tak jest. 30 lipca, godzina 11 na terenach lodowiska. W tym samym miejscu mamy sztuczne korty w okresie letnim i tutaj dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich robimy taki turniej, na pewno będą atrakcyjne nagrody, także serdecznie zapraszamy Czyli na koniec miesiąca taki mały Wimbledon w Lubinie Mały Wimbledon może znajdziemy Agnieszkę Radwańską zobaczymy cześć mój strasznych t słuchacie Radio 9 Lubiny witam serdecznie, nazywam się Andrzej Hierano i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Hi, my name is Jake Hamilton I'm from Grand Island Nebraska and you're listening to Radio Podcast 9 And Podcast Radio 9 Lubin ale w wakacje w Lubinie nie tylko Regionalne Centrum Sportowe przygotowało coś dla wszystkich, bo również oczywiście Ośrodek Kultury Wzgórze Zamkowe i odsyłam także po prawej stronie, na stronie bloga podcastu do strony Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe, tam dowiecie się więcej jeszcze informacji o tym, co, co właśnie Ośrodek Kultury przygotował dla wszystkich. Więcej informacji z Ośrodka Kultury Wzgórze Zamkowe już w następnym podcaście, a tymczasem czas przejść chyba do części właśnie muzycznej dzisiejszej audycji. Na początek taki jeden utwór, oczywiście jak już wspomniałem wcześniej z serwisu musicalej i na licencji Creative Commons jak zwykle. Oliver Trolley, Getting Cloud Zapraszam do posłuchania tej piosenki, która dziś rozpoczyna jako pierwsza muzyczną sesję właśnie w podcastowej dziewiątce, której w tej chwili wakacyjnie słuchacie. Elegance and style You show it off With a playful smile tak? Jesteście cały czas podcastową, wakacyjną dziewiątką, dziewiątką taką planerową i oczywiście pewnie wydajecie się już i planujecie, albo macie już zaplanowane, no chyba, że całkowicie spontanicznie lubicie udawać się gdzieś na wakacje, a ja ciekaw jestem gdzie, na przykład chcielibyście się wybrać na wakacje? Nie wiem, niektórzy lubią wybierać sobie bardzo ciekawe miejsca w Polsce, a takich mamy wiele. W podcastowej dziewiątce gościliśmy w zeszłym roku w Boszkowie, była Audycja również z Kłodzka. była audycja także z Bydgoszczy. W tym roku również planuję audycję z różnych zakątków kraju, a przynajmniej z jednego. A to oczywiście dowiecie się już wkrótce, bo te audycje oczywiście będą się pojawiać w podcastowej dziewiątce. A gdzie wy udalibyście się w Polsce na przykład na wakacje, a może za granicę, może jakiś ciekawy zakątek kraju, do którego rzadko jeździmy i o którym tak głośno nie słychać, bo na przykład bardzo często Polacy wybierają jakieś różne egzotyczne kraje. Niektórzy udają się na przykład do Egiptu, a może ktoś z Was udał się kiedyś albo zamierza udać się, nie wiem, do Dubaju, a może do Chin, odwiedzić Szanghaj, Pekin. Nie wiem, jest wiele różnych ciekawych azjatyckich i nie tylko azjatyckich kierunków, a może Australia, może Nowa Zelandia. No, tych krajach, do tych krajów rzadko kiedy się wybieramy? Najprawdopodobniej ze względu na różnego rodzaju wysokie koszty takiej podróży i takich wakacji. Zresztą sama odległość bo 24 godziny czy 20 godzin w samolocie do Australii czy Nowej Zelandii? Hmm, pomyślmy słuchając piosenki Gaslinger Run For Your Life a oczywiście podcastowa dziewiątka wraca już za chwilę słuchajcie, słuchajcie Czy słuchając piosenki, wymyśleliście, gdzie chcielibyście pojechać na wakacje. Nie wiem, czy w tym roku, być może postawcie sobie jakiś taki cel i wybierzcie sobie, a nie wiem, kiedyś tam pojadę sobie tu i tu. I oczywiście pewnie wymyśleliście bardzo ciekawe kierunki. Jak chcecie, zapraszam do komentowania podcastu dzisiejszego i właśnie wpisywania, gdzie chcielibyście pojechać na wakacje. Oczywiście możecie to robić, pod każdym podcastem jest możliwość dodawania do niego komentarzy. Możecie też dodawać komentarze oczywiście na stronie Facebooka, i również was odsyłam do fanpage'u podcastowej dziewiątki na www.facebook.com ukośnik dziewiatka, czyli dziewiątka pisana bez polskich znaków diakrytycznych. Powtórzę www.facebook.com ukośnik dziewiatka. A wysłuchacie podcastowej dziewiątki wakacyjnej, plenerowej hmm, i tak co dwa tygodnie. Do końca wakacji plenerowo będę coś dla Was przygotowywał. A teraz przygotowałem dla Was ostatnią piosenkę, którą dzisiaj usłyszycie w dzisiejszym podcaście a to będzie Macrolon Sun Coming on Macrolon taki fajny remix utworów, które wprawią Was mam nadzieję w wakacyjny nastrój nastrój imprezowy a obserwując sobie przejeżdżające chociażby ulicą nieopodal samochody i autobusy widzimy właśnie teraz jakiś przejechał sobie i jedy... no, pełny, pełen oczywiście ludzi na wakacje, wybierających się gdzieś daleko na południe naszego kontynentu. A wysłuchacie podcastowej dziewiątki. Jak wspomniałem już teraz ostatni utwór w podcastowej dziewiątce w audycji numer 182. Wracam już za chwilę. Wakacyjnie, podcastowo, plenerowo czas kończycy audycji o numerze 182. Już za dwa tygodnie magazyn o horrorach. Tak, tak, dziewiąty film horror. Adam przygotował dla Was kolejne wydanie tego magazynu, który już za dwa tygodnie w podcastowej dziewiątce, a tak naprawdę to za niecałe dwa tygodnie ukaże się 183 podcast, na który już dziś serdecznie zapraszam. A później oczywiście ciąg dalszy wakacyjnych, plenerowych audycji dziewiątki, do których słuchania również Was wszystkich serdecznie zapraszam. Czy jesteście już na wakacjach, czy dopiero na urlop się wybieracie? Życzę Wam wszystkim najlepszej zabawy oczywiście w tegoroczne wakacje 2012 i zostańcie z podcastową dziewiątką, bo możecie ją pobierać wszędzie, gdzie tylko oczywiście macie dostęp do internetu, a w tym roku nawet roaming internetowy, z tego co wiem, jest tańszy. Hmm, to możecie nas pobierać. Podcastową dziewiątkę również w różnych odległościach w zakątkach świata, oczywiście. Miejcie tylko dostęp do internetu i pobierajcie podcastową dziewiątkę, którą możecie pobierać na swój program, na swój telefon, na, swojego, na swój komputer, tablet, cokolwiek sobie tylko życzycie. Podcastowa dziewiątka, jak zwykle w wakacje, co dwa tygodnie plenerowo zapraszam do słuchania kolejnej audycji. Do usłyszenia. Cześć!